Konrad jednoczy się z Bogiem, naturą, kosmosem. Wierzy w nieśmiertelność swych dzieł mówiąc ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę. Czuję wielki przypływ uczuć i wewnętrznej siły. Pragnie zmierzyć się z samym stwórcą. W drugiej części wielkiej improwizacji, rozpoczynając swoją polemikę z Bogiem, Konrad wyjaśnia, że występuje w imieniu narodu i cierpiącej ojczyzny. Uważa, że jest godnym Boga partnerem. Jako poeta, wieszcz, duchowy przytca mówi o swoim narodzie. Chce go dźwignąć, uszczęśliwić. Chce nim cały świat zadziwić. Aby kierować losami swojego narodu musi mieć wewnętrzną siłę, która pozwoli mu wywierać wpływ na ludzkie uczucia i myśli. Pragnie tak wielkiej władzy nad ludźmi, jaką posiada Bóg. Dlatego zwraca się do niego z żądaniem. Daj mi rząd dusz. Z wypowiedzi Konrada możemy odczytać ogromną skalę uczuć pokorę, ironię, prowokacje, a nawet zwątpienie. Konrad nie może pogodzić się z tym, że Bóg akceptuje świata, w którym panuje cierpienie. Zarzuca Bogu, że jest nieczuły, niedostępny, kieruje się tylko mądrością. Przeżywa moment wielkiego uniesienia. pragnie sam jeden poświęcić się dla narodu i ojczyzny. Przejmuje postawę prometejską, co znajduje odbicie w słowach Ja i ojczyzna to jedno. Nazywam się milion, bo za miliony kocham i cierpię katusze. Ponieważ Bóg pozostaje nieczuły na słowa poety, Konrada ogar wątpienie w dobroć opatrzności, w sprawiedliwość historii i możliwość zwycięstwa nad tyranią. Jego bunt, zwątpienie i rozpacz są jednak występkiem moralnym wynikającym z pychy, Dlatego Konrad zostaje opętany przez szatana, który nazywa Boga carem świata. Konrad, poeta, poniósł klęskę. Nie mógł nawet przewidzieć losów swej ojczyzny. Takie widzenie będzie natomiast udziałem pokornego sługi Bożego, księdza Piotra. I oto jesteśmy świadkami jego widzenia. W scenie tej poeta zawarł ideę mesjanizmu. Zrodziła się ona na emigracji po klęsce Powstania Listopadowego. Polegała ona na przyrównaniu losów Polski do losów Chrystusa. Chrystusa ukrzyżowano. W Polsce mamy do czynienia z rozbiorami. Chrystus jednak z martwych wstał, a więc i Polska kiedyś odzyska wolność. Poprzez swoje cierpienie stała się bowiem narodem wybranym i poprowadzi do walki o wolność inne narody Europy. Zwolennicy mesjanizmu głosili hasło Polska Chrystusem Narodów. W klęsce powstania, kiedy nie było szans na podjęcie nowej walki, ta idea była źródłem optymizmu i nadziei. Mesjanizm miał jednak także przeciwników, którzy uważali, że idea ta usypia naród, głosząc bierne oczekiwanie na cud. A oto wizja księdza Piotra. Ksiądz Piotr wicheroda. Cara wysyłającego na północ kibitki. Widzi także sąd nad Polską, podobny do tego, jaki odbywał się nad Chrystusem. Biorą w nim urcz Rosji dwaj pozostali zaborcy – Rakus, Austria, Borus, Prusy. W roli Piłata wystąpił Gal, czyli Francja, która wiodła Polaków po klęsce powstania. Ksiądz Piotr zapowiada nadejście Mesjasza, Zbawiciela. Wraz z Polakami poprowadzi on do walki o wolność inne ludy Europy. Tajemniczego Mesjasza oznacza liczbą czterdzieści cztery. Warto zapamiętać, że scenę widzenia księdza Piotra poprzedza jeszcze jedna krótka scena wizyjna – widzenie Ewy. W sielankowej scenerii, w małym dworku pod Lwowem, młoda dziewczyna modli się za wszystkich męczenników narodowej sprawy. Przepowiada wolność Polski, którą symbolizuje kwiat czerwonej róży. Spójrzmy to na obraz społeczeństwa polskiego, przedstawiony w scenie salonu warszawskiego. Mickiewicz ukazuje autentyczny salon generała Wincentego Krasińskiego, jaki funkcjonował w Pacu Krasińskich na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Był to salon konserwatystów warszawskich. Na zasadzie kontrastu Mickiewicz pokazał dwa ugrupowania. Arystokrację siedzącą pośrodku salonu i stojącą w drzwiach patriotyczną młodzież polską. Arystokracja rozmawia w języku francuskim na błahe tematy. Damy wspominają Nowosilcowa jako to człowieka, który urządzał wspaniałe bale. Grupa ta opowiada się za elegancką, przestrzegającą zasad literaturą klasyczną. Uznaje tylko literaturę sielankową, orwaną od aktualnych problemów i życia narodu. Arystokrację cechuje kosmopolityzm. Jak na tym tle zachowuje się młodzież? Przede wszystkim rozmawia po polsku. Młodzi ludzie rozmawiają o męczeństwie narodu O bohaterstwie i poświęceniu młodzieży Adolf opowiada historię Cichowskiego Młodzież domaga się literatury mówiąc o walce I martyrologii narodu Dyskusje zamykają słowa Wysockiego Nasz naród jak lawa Z wierzchu zimna i twarda, słucha i pluga Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi. Tę zewnętrzną warstwę stanowi właśnie arystokracja, oderwana od aktualnych spraw narodu. Właściwe siły, które trzeba wykorzystać w przyszłej walce o wolność, kryją się w masach narodu, w ludzie. Czy poeta połączył w jakiś sposób trzecią część Dziadów z poprzednimi częściami dramatu? Trzecią część Dziadów zakończył Mickiewicz sceną zatytułowaną Noc Dziadów. Występuje w niej guślarz, kobieta w żałobie i widmo Gustawa Konrada. Konrad ma skrwawioną piersi i tym przypomina kochanka z czwartej części Dziadów. Nie jest już jednak Gustawem, ale Konradem, bojownikiem o wolność więzionym na Sybir. Scena ta łączy wszystkie części Dziadów. Jak przedstawia się ustęp do trzeciej części Dziadów? W części epickiej, tak zatytułowanej, poeta opisał potęgę caratu. We fragmencie Droga do Rosji Przedstawia Rosję jako ogromny kraj o wielkich, niezaludnionych przestrzeniach, zamieszkały przez prosty, półdziki lud, uginający się pod jarzmem despotyzmu. Petersburg, stolica carów, jest natomiast mieszaniną różnych stylów i zlepkiem architektury wielu miast europejskich. Na trasie przejazdu cara ustawiają się ludzie, licząc na łaskę wódcy. Petersburg jest dla poety symbolem carskiego despotyzmu. Również znajdujący się w mieście pomnik założyciela miasta, Piotra Wielkiego, jest dla poety symbolem przemocy. Piotrowi I przeciwstawia Mickiewicz rzymskiego Marka Aureliusza, który był władcą kochanym przez lud. W części tej poeta wspomina swoją przyjaźń z Aleksandrem Puszkinem. Fragment zatytułowany Przegląd wojska mówi o demonstracji carskiej potęgi i siły, jaką jest codzienna musztra wojsk na placonkowym. Poeta podkreśla bezwzględność i nieliczenie się cara z życiem ludzkim. Ostatni fragment pod tytułem Oleszkiewicz nawiązuje do postaci polskiego malarza, który osiadł w Petersburgu i zajmował się astrologią. Przepowiedział powódź w 1824 roku. Poeta podkreśla metaforyczne znaczenie przepowiedni, w której powódź oznaczać ma walkę narodu rosyjskiego o wolność i upadek carskiego imperium. Do trzeciej części Dziadów Mickiewicz dołączył także wiersz do przyjaciół Moskali, w którym wspomina dekabrystów i wyraża solidarność z narodem rosyjskim w walce z carskim despotyzmem. Zdryzna Mickiewicz udał się do Paryża. Skłóconą, rozbitą na stronnictwa emigrację starał się pojednać wydaniem Ksiąg Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego napisanych rytmizowaną prozą biblijną. Księgi narodu nawiązywały do idei mesjanizmu. Księgi pielgrzymstwa natomiast, jak wskazuje tytuł, mówiły o idei pielgrzymstwa. Składały się z 24 rozdziałów zakończonych litanią pielgrzyma. W tym okresie poeta redagował także czasopismo Pielgrzym Polski. W 1834 roku na emigracji w Paryżu Mickiewicz wydaje epopeję narodową „Pantadeusz”. Całość składa się z 12 ksiąg. Punktem wyjścia do poznania utworu uczyńmy definicję gatunku. Epopeja to utwór epicki, wierszowany, ukazujący życie społeczności na tle ważnych, przełomowych wydarzeń historycznych. Pantadeusz rozpoczyna się inwokacją, a kończy epilogiem. Przeanalizujmy więc te słowa tak dobrze znane wszystkim Polakom. Wyraża w nich poeta gorzką prawdę, że wartość ojczyzny docenia się dopiero po jej utracie apostrofie do Matki Boskiej nawiązuje do wydarzenia z dzieciństwa, kiedy uzdrowienie poety jako małego dziecka uznano za cud. Poeta ma nadzieję, że Matka Boska będzie patronowała dzieł i dokonanie cudu, aby udało się powrócić emigrantom na ojczyzny Łono. Mickiewicz wyraża głęboką tęsknotę do ojczyzny, przedstawiając piękno ojczystego razu. W epilogu natomiast wyjaśnia okoliczności powstania utworu. Poeta chciał oderwać się myślą od smutnej rzeczywistości i powrócić choć we wspomnieniach do szczęśliwego dzieciństwa i młodości. Pisze o swej głębokiej miłości i tęsknocie do ojczyzny. Wierzy, że Polska odzyska wolność i okres walki i uświęcenia narodu przejdzie do przeszłości. Poeta wyraził w epilogu pragnienie, aby jego poezja trafiła do całego narodu i stała się własnością ogólnonarodową. Świadczą o tym słowa o gdybym kiedy dożył tej pociechy, żeby te księgi zbłądziły pod strzechy. Spójrzmy teraz na społeczność szlachecką ukazaną w Panu Tadeuszu. Mickiewicz przedstawił barwny obraz życia szlacheckiego wśród litewskich lasów i pól. Przy czym ważną jego częścią jest przestrzeganie szlacheckich tradycji i obyczajów, np. podczas uczt, polowań czy grzybobrania. Soplicowo i okolice zaludnie ciekawa galeria szlacheckich postaci. Dumny i bogaty stolnik Choreszko, pomimo swego patriotyzmu, był bowiem zwolennikiem Konstytucji 3 Maja, zachował magnacką pychę i pogardę dla niżej urodzonych. To on niszczy życie Jacka Soplicy. Natomiast jego daleki krewny i spadkobierca, Hrabia, wychowany za granicą, jest kosmopolitą i marzielem. Szybko jednak zmienia się pod wpływem wydarzeń, udziela mu się ogólny entuzjazm i chęć walki hrabia wstępuje do armii polskiej wystawia na własny koszt pułk wojska w drodze na wojnę z Rosją wkracza do Soplicowa w randze oficera życie towarzyskie okolicy koncentruje się wokół dworu sędziego Soplicy sędzia znany jest jako dobry gospodarz, patriota gromadzący w domu narodowe pamiątki wykształcił Tadeusza i Zosię. jest ludzki dla poddanych a jego dom słynie z gościnności u niego rezyduje wojski Znajduje schronienie Telimena. Sędzia zachował jednak typowo sarmacką wadę, jaką jest piewo. Procesuje się z choreszkami o ziemię, choć wie, że nie należą do niego, ponieważ zdradziecka targowica przyznała je soplicom. Barwną galerię postaci urozmaica stary sługa choreszków, mocny w szabli klucznik, zwany także rembajłą i scyzorykiem. Zachował szlacheckie męstwo i godność, choć spadł w hierarchii społecznej do roli sługi. Jego antagonistą jest mocny w gębie sługa sędziego – protazy. Na Soplicowskim dworze przebywają także urzędnicy – Aser i Rejent. Ważną figurą w tej szlacheckiej społeczności jest wojski. Otoczony szacunkiem ma ogromny autorytet, bowiem jest największym w okolicy znawcą szlacheckich obyczajów. W okolicy słynie szlachta zaściankowa, zamieszkująca za ścianek Dobrzyński. Szlachta zaściankowa nie różniła się trybem życia od chłopów, a podkreślała swoje szlachectwo choćby od odświętnym noszeniem kontusza. Była ograniczona i stanowiła żywiołową siłę, którą łatwo można było manipulować. Udało się to Gwazemu, który wykorzystał zaścianek, organizując zajazd na Soplicowo. Wśród braci Dobrzyńskiej wyróżnia się senior rzodu, Maciej Dobrzyński, bogatej przeszłości politycznej. Często zmieniał partie i ugrupowania. Nazwano go kurkiem na kościele. Zawsze jednak kierował się dobrem ojczyzny. Po trzecim rozbiorze rozgoryczony odizolował się od świata, żyjąc w swoim zrujnowanym domostwie. On jeden nie podziela ogólnego entuzjazmu po wkroczeniu wojsk polskich do Soplicowa. Nie wierzy w Napoleona. Uważa, że Polakom potrzeba polskiego wodza. Mickiewicz przedstawił szlachtę z dużym obiektywizmem. Zwrócił uwagę na jej jemne cechy, jak skłonność do pieniactwa, ograniczoność, ale podkreślił szczerość, gościnność, gotowość do walki, a przede wszystkim przywiązanie rodzimych tradycji i obyczajów. Zastanówmy, czego tak często w panu Tadeuszu pojawia się wyraz ostatni. Spotykamy się z nimi już w podtytule dzieła Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. O protazem mówi poeta, że tak usnął ostatni woźny trybunału. Podkomorzy to ostatni, co tak poloneza wodzi. Mickiewicz zdał sobie sprawę, że dawny świat szlachecki ze swoimi zaletami, wadami, tradycjami odchodzi w przeszłość. Przyszłość należy do Tadeusza i Zosi, którzy uwłaszczają chłopów. Tadeusz wyrusza na wojnę, by walczyć o wolność ojczyzny, tak oto poeta ukazuje narodzenie nowej, postępowej szlachty, która rozumiała, że wolność zależy od pozyskania dalki całego narodu. Jakie wydarzenie stanowi tło historyczne utworu? Jest nim przemarsz wojsk napoleońskich przez Polskę na wojnę z Rosją w roku 1812. Dla Polaków wojna Napoleona z Rosją była wielką szansą na odzyskanie niepodległości. Księstwo Warszawskie ogromnym wysiłkiem całego narodu Wystawiło potężną armię, która miała ruszyć do walki Razem z armią napoleońską Obudziły się na nowo nadzieje Polaków Na odzyskanie niepodległości Poeta pamiętał te wydarzenia z dzieciństwa Z historii wiemy, że Napoleon wyruszył na Rosję Późną jesienią i do jego klęski Przyczyniła się sroga rosyjska zima Poeta przeniósł przemarsz wojsk napoleońskich Na wiosnę 1812 roku Wiosną przyroda budzi się do życia Tak jak odżywały nadzieje Polaków na odzyskanie wolności. Mickiewicz pisze Urodzenie woli, okuty w powiciu, ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu. Przedstawmy teraz bohaterów epopei. Jednym z nich jest Jacek Soplica. Przypomnijmy jego dzieje. Jacek Soplica, ubogi szlachcic, był znanym na Litwie zawadjaką, mającym wielki autorytet wśród okolicznej szlachty. Stolnik Choreszko zapraszał go do swego domu i traktował jak przyjaciela. Nie była to jednak szczera przyjaźń. Stolnik wykorzystywał wpływ Jacka na szlachtę dla zdobycia głosów w Sejmie. Jacek zakochał się w córce Stolnika Ewie, ale bogaty pan nie wyobrażał sobie małżeństwa jedynaczki z ubogim szlachcicem. Znak odmowy Jackowi podano czarną polewkę. Ewe wydał Stolnik za wojewodę Witebskiego. Zrozpaczony Jacek usiłował zapomnieć. Ożenił się z ubogą szlachcianką, miał syna Tadeusza. Niestety nie mógł zapomnieć o swojej miłości. Zaczął pić. Pewnego razu na zamek Stolnika napadli Moskale. Jacek pojechał zobaczyć bitwę. Gdy Stolnik odniósł zwycięstwo i dumny wyszedł na ganek, Jacek bez zastanowienia chwyciwszy strzelbę jednego z zabitych Moskali wystrzelił. Zabił Stolnika. Okrzyknięto go zdrajcą. Nie załamał się jednak. Postanowił zmienić swoje życie. Wyjął z kraju, wstąpił do zakonu Bernardynów i przybrał nazwisko Robak. Następnie zaciągnął się do armii napoleońskiej. Działał w służbie wywiadowczej, w której wiele przeżył. Wreszcie powrócił na Litwę jako emisariusz. Jednak w czasie zajazdu na Soplicowo odnawiają mu się dawne rany i umiera w obecności sędziego i Gerwazego. Dzieje swego życia opowiada w przedśmiertnej spowiedzi prosząc klucznika o przebaczenie. Dowiaduje się wówczas, że Stolnik rozpoznał go i przemiercią mu wybaczył. Jacek Soplica umiera z nadzieją na odzyskanie przez ojczyznę wolności. Jacka Soplica uznano za nowy typ bohatera romantycznego, Czym różni się od Konrada Wallenroda czy Konrada z trzeciej części Dziadów? Ma on do wykonania na Litwie konkretne zadanie polityczne. Przygotował powstanie, aby Napoleon w drodze do Rosji wkroczył z wojskami do wolnego kraju. Działając w ścisłej konspiracji pod pozorem zbierania datków na zakon, agie, uświadamia. Działa wśród szlachty zaściankowej i chłopstwa. Jacek Soplica nie jest wielkim samotnikiem jak Konrad Rod czy Konrad z trzeciej części Dziadów. Podobnie jak oni jest patriotą, ale inaczej rozumie patriotyzm, jest demokratą, Doskonale wie, że walka o być dziełem całego narodu. Zastanówmy się na zakończenie, czy można uznać pana Tadeusza za utwór romantyczny. Główną cechą utworu jest głęboki patriotyzm, przejawiający się między innymi w wielkiej za ojczyzny, w kreacji bohatera Jacka Soplicy w przewiązaniu do rodzimych tradycji i obyczajów, w pięknych opisach ojczystej przyrody. W Panu Tadeuszu metodą twórczą jest realizm, ale jednocześnie utwór cechuje wielka uczuciowość. Przez długie pokolenia Pan Tadeusz rozbudzał uczucia patriotyczne, uczył miłości do języka ojczystego, bronił przed wynarodowieniem. Przykładem uczuciowego oddziaływania utworu może być nowela Henryka Sienkiewicza, Latarnik. W Panu Tadeuszu możemy obserwować połączenie różnorodnych rodzajów i gatunków literackich. Na przykład spowiedź Jacka Soplicy czy opisy przyrody to elementy epickie dzieła. Inwokacja jest fragmentem lirycznym. Wśród gatunków literackich odnajdziemy również na przykład gawędę szlachecką, opowiadanie wojskiego o domejce i Dowejce. Historia piska Bonończyka opowiedziana przez Telimenę to typowa humoreska, Perypetie miłosne bohaterów noszą zaś cechy komedii. Zapamiętajmy, że w Panu Tadeuszu mamy także towe zakończenie komediowe, polegające na połączeniu węzłem małżeńskim dwóch zwaśnionych rodów. Sopliców i Choreszków godzi ślub Tadeusza i Zosi. Pan Tadeusz napisany został trzynastosgłoskowcem. Dla wyrażenia całego bogactwa uczuć i wrażeń Mickiewicz wykorzystał wiele środków poetyckich. Jak dalej potoczyły się dzieje poety? W latach 1839 i 1840 Mickiewicz przebywał w Lozannie, gdzie wykładał literaturę łaci w tamtejszym uniwersytecie. Jest to w życiu poety okres spokoju. Napisał wtedy piękne liryki lozańskie. Jeden z nich warto przytoczyć w całości. Ten, który Julian Przyboś określił jako wiersz płacz. Polały się łzy czyste, rzęsiste, na moje dzieciństwo, sielskie, anielskie, na moją młodość górną i durną, na mój wiek męski, wiek kleski. Polały się łzymy, czyste, rzęsiste. W kilku wersach Mickiewicz zawarł historię swego życia. Widać, że spogląda na nie z dystansu, z perspektywy czasu. Wiersz ma budowę klamrową, rozpoczyna się i kończy tym samym wersem. Dominuje w nim nastrój smutku, melancholii i gorycz. Przeczytajmy uważnie liryk Żal zrzutnika. Widzimy, że i w tym utworze podmiot liryczny patrzy na życie z dystansu. Wyraża żal, gorycz, poczucie osamotnienia spęgowane przez świadomość przemijania. Z żalem mówi o tym, że nie zaznał od ludzi uczuć, Miłości, dobroci. Pozostał mu tylko Bóg. W pewien sposób liryki lozańskie wyrażają nastroje całej emigracji. Smutek, gorycz, poczucie osamotnienia i niepewność jutra. Są wierszami napisanymi przez człowieka zmęczonego, doświadczonego przez życie. Dalsze życie poety wypełniały wykłady z literatur chłowiańskich w paryskiej uczelni Collège de France. Przez pewien czas wielki wpływ na Mickiewicza miał filozof mistyk Andrzej Towiański. Wyjazd poety do Włoch zaowocował wydaniem krótkiego utworu publicystycznego pod tytułem Skład zasad, zawierającego wizję przyszłej Polski. Po powrocie do Paryża i kilkumiesięcznej pracy w redakcji czasopisma Trybuna Ludów poeta wycofał się z czynnej działalności politycznej i twórczej. Podjął się jej ponownie w Turcji. Zmarł w 1855 roku. Najlepszą oceną poezji i działalności Adama Mickiewicza są słowa Wiktora Igo. Posłuchajmy. Mówić o Mickiewiczu to mówić o pięknie, prawości i prawdzie. To mówić o sprawiedliwości, której był żołnierzem, o obowiązku, którego był bohaterem, o wolności, której był apostołem i o wyzwoleniu, którego był zwiastunem. Przyjrzyjmy się teraz życiu i twórczości drugiego romantycznego wieszcza. Młodość Juliusza Słowackiego naznaczyły dwa wydarzenia. Śmierć jedynego przyjaciela poety, Ludwika Szpicnagla i młodzieńcza miłość do Ludwiki Śniadeckiej. Warły one duży wpływ na późniejszą twórczość artysty. Po ukończeniu studiów prawniczych i pracy w Warszawie, wypełnieniu misji rządu powstańczego w Londynie, poeta zatrzymał się w Paryżu. Nieprzychylne przyjęcie przez krytykę jego młodzieńczych sonetów zadecydowało jednak o wyjeździe do Szwajcarii. Słowacki napisał tam wiele interesujących utworów. Największe znaczenie przypisać należy dramatowi romantycznemu zatytułowanemu Kordian. Co zadecydowało o powstaniu utworu? Słowacki zamierzał napisać trylogię dramatyczną. Kordian miał stanowić pierwszą jej część. Od klęski powstania dzielił już poetę pewien dystans czasowy, który pozwalał na odpowiednią ocenę faktów. Słowacki doskonale znał przebieg powstania, polemiki i dyskusje emigracyjne. Kordian miał być odpowiedzią artysty na pytanie, dlaczego powstanie listopada upadło, co zadecydowało o niepowodzeniu walki. Dramat rozpoczyna się fantastyczną sceną, przygotowaniem. W odludnym miejscu w Karpatach, w opuszczonej chacie czarownika Twardowskiego, zbierają się diabły. Jest noc sylwestrowa, przełom XVIII i dziewiętnastego. Diabły mają przy pomocy wiedzy tajemnej stworzyć ludzi, którzy odegrają szczególną rolę w historii Polski w nadchodzącym wieku. Najpierw pojawia się generał Józef Chłopicki naczelny wódz powstania listopadowego, który zrezygnował z dowodzenia w ważnym momencie walki, kierując się osobistymi względami. Od początku też sympatyzował z kołami arystokratyczno-konserwatywnymi, dążącymi do ugody z carem i szybkiego zakończenia powstania. Kolejną, utworzoną przez diabły postacią, jest książe Adam Czartoryski. W okresie powstania członek rządu narodowego, który obawiał się przekształcenia powstania w rewolucję ludową. Był przeciwnikiem reform. Dążył do ugody i szybkiego zakończenia walki. Po powstaniu rozwinął działalność polityczną na emigracji. Przy pomocy zaklęć przywołany zostaje Jan Skrzynecki, naczelny wódz po Chłopickim. Generał ten zamiast atakować wojska rosyjskie, cofał się przed nimi jak rak. Odrzucił znakomite plany strategiczne generała Ignacego Prądzińskiego. W przygotowaniu Poeta udowodnił, że nie sprawdzili się nie tylko przywódcy i członkowie rządu. Zawiedli ludzie cieszący się w społeczeństwie ogromnym autorytetem. Z czarodziejskich parów wyłania się bowiem Julian Ursyn Niemcewicz. Znany działacz z okresu Sejmu Wielkiego. Autor pierwszej polskiej komedii politycznej Powrót Posła. W okresie powstania był on już człowiekiem starym, ale nadal ogromnie szanowanym. Wobec powstania zajął jednak niezdecydowane stanowisko. Nie poparł walki. Słowacki krytycznie ocenia jego działalność literacką, ograniczającą się do pisania pamiętników czy śpiewów historycznych. Powstanie nie poparł tak cieszący się wielkim autorytetem w społeczeństwie uczony historyk Joachim Lelewel. Przeciwstawił się detronizacji cara Mikołaja. Zarzucano mu, hamował entuzjazm młodzieży. Działalność polityczną rozwinął po powstaniu na emigracji w Paryżu. Diabelskim czarom nie uszli także posłowie na Sejm, którzy mieli zdecydowaną postawę wobec powstania. Wygłaszali długie mowy, zastępując nimi jakąkolwiek chęć działania. Ostatnią postacią stworzoną przez piekielne moce jest generał Józef Krukowiecki, przywódca w końcowej fazie powstania. Poddał Warszawę i podpisał akt kapitulacji. Naród uznał go za zdrajcę. Jakie znaczenie miał przygotowanie? W przygotowaniu Słowacki skrytykował szlacheckich przywódców powstania. Reprezentowali oni koła arystokratyczne dążące do ugody z caratem. Obawiali się kształcenia walki powstańczej w rewolucję ludową. Według poety zdradzili również tacy ludzie jak Niemcewicz czy Lelewel, którzy nie wykorzystali swego autorytetu, aby poprzeć walkę powstańczą. Słowacki udowodnił, że jedną z przyczyn klęski była nieudolność przywódców Sejmu, całej generalicji.